realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Cześć, witajcie mówi Piotr witam was z wakacji jestem właśnie na wakacjach jestem bardzo szczęśliwy bardzo zadowolony bo mogę trochę odpocząć mam dużo wolnego czasu przez dwa tygodnie nie muszę chodzić do pracy. Jest naprawdę świetnie. Zobaczcie Sabi. Tutaj nikogo nie ma. Jest naprawdę cicho. I bardzo przyjemnie. Jestem teraz na takiej łące. Tam dalej jest las. I nie ma tutaj zupełnie ludzi. Słuchajcie. Teraz... Przez dwa, może trzy tygodnie, może tylko przez dwa nie będzie nowych podcastów, ponieważ nie mam jakich robić. Tu na wakacjach nie mam swojego komputera, nie mam swojego mikrofonu, nie mogę nagrywać podcastów. Ale muszę też wam powiedzieć, że nie chcę tego robić. Chcę trochę odpocząć. Chcę, żeby moje podcasty były jak najlepsze i żeby one były jak najlepsze. Ja muszę mieć dużo na to siły. Muszę mieć chęć robić podcasty. Także poczekajcie chwilę. Już wkrótce nowe podcasty dla wszystkich, którzy uczą się polskiego. Jestem ciekaw, dokąd wy jedziecie na wakacje gdzie wy w tym roku będziecie na wakacje gdzie z reguły jeździcie na wakacje dokąd jeździcie i co tam robicie ja z reguły spędzam wakacje w Polsce prawie nigdy nie wyjeżdżam za granicę ponieważ mam Joby, mam psa i Joby raczej nie lubi daleko wyjeżdżać woli miejsca, które zna Także jeździmy głównie po Polsce. Tym razem pojechaliśmy na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, tak zwaną Jurę Krakowsko-Częstochowską. I jest tu bardzo ładnie. Jest dużo zieleni, dużo spokoju. Jest tutaj bardzo, bardzo zielono. Ta miejscowość, w której teraz jestem, nazywa się Zdów zaraz pójdziemy sobie na ten pomost i trochę wam o tym opowiem razem z Anią i z Zuzią mieszkamy w tamtym domku który teraz widzicie to był kiedyś stary młyn a teraz wygląda właśnie tak jest to taka zagroda agroturystyczna, czyli miejsce, w którym można spędzić wakacje. Jestem teraz na takim pomoście i tutaj jest właśnie takie miejsce, gdzie można posiedzieć i coś zjeść, porozmawiać. Tu wszędzie jest bardzo zielono, jest dużo lasów, dużo zieleni i jest tu naprawdę bardzo ładnie. Za chwilę z Anią i z Zuzią i oczywiście z Dziobi wybierzemy się wszyscy na wycieczkę. Pójdziemy zwiedzać okolice. Miejsce, w którym jesteśmy nazywa się Jurą Krakowsko-Częstochowską i jest między Krakowem, a Częstochową jest to Wyżyna i jest tutaj wiele ruin zamków na innym filmiku pokażę wam jakie ruiny zamku spotkaliśmy a to są dalsze zabudowania miejsca, w którym mieszkamy na samym rogu rośnie olbrzymia lipa jest bardzo wysoka. A to jest dom, w którym mieszkamy. Stary młyn. Kiedyś mieścił się tutaj młyn i było mielone tutaj zboże na mąkę. Ale teraz nie ma już dawno młyna, ale jest przyjemne miejsce, gdzie można spędzić miłe wakacje to tyle na teraz zapraszam Was na następny raz wkrótce na pewno pokażę Wam filmiki, które zrobiłem tutaj zrobiłem bardzo dużo zdjęć i myślę, że jeszcze dużo zdjęć dorobię dużo filmików jeszcze nakręcę i będę Wam wszystko to pokazywał, jak tylko wrócę do Warszawy. Będziemy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przez tydzień, a w sobotę przejedziemy do Gór Świętokrzyskich. Przejedziemy w Góry Świętokrzyskie i tam spędzimy jeszcze tydzień. Drugi tydzień moich wakacji spędzimy razem z moją żoną Anią i z córką Zuzią i oczywiście z Jobi w Górach Świętokrzyskich. Tam nakręcę następne filmiki i zrobię dużo zdjęć, któ które chętnie Wam pokażę. Jeśli jesteście ciekawi, to oglądajcie moje podcasty, y moje filmiki, słuchajcie moje podcasty. Będę opowiadał Wam wszystko to, y co ciekawego wydarzyło się na moich wakacjach a na dzisiaj to wszystko idę dalej wypoczywać wkrótce wybieramy się na następną wycieczkę ale o tym opowiem Wam później, opowiem Wam po powrocie, jak było na moich wakacjach ok? super dzięki za uwagę, trzymajcie się do usłyszenia następnym razem cześć, pa pa